Dzień dobry wszystkim. No jak ładna odpowiedź. Wiecie, dzisiaj chciałem się dzielić tematem, który z początku tak myślałem sobie, eh, chyba, chyba taki za prosty, może nietrafiony, ale wiecie, jak Marcin zrobił wstęp, to zdaje mi się, że będzie to korespondowało trochę z tym, co on, o czym on mówił, więc być może to, co będę mówił, będzie miało dzisiaj sens. Pierwszy Koryntian 1:10 sobie otwórzmy. Taki ładny fragment tam jest. Jak się go czyta, serce rośnie. Pierwszy Koryntian 1:10. A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby, a i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania. Więc mamy tutaj idealny, że tak powiem, idealne słowo do wypełnienia. Gdyby coś takiego panowało w Kościele, to byłoby idealnie, prawda? Ale no właśnie, zderzenie z rzeczywistością. Ja też kiedy się nawracałem, to myślałem, że wszyscy wierzący to są aniołowie i tylko skrzydła im zaraz wyrosną, ale się okazało, że to, co mają z tyłu, to są wystające łopatki, a nie skrzydła. Wiecie, ale z czasem też zrozumiałem, słysząc o różnych sporach między wierzącymi, między pastorami, pomiędzy całymi grupami chrześcijańskimi, wiecie, zacząłem zauważyć, że to jest w zasadzie dość normalne, że nie jest to dla mnie zaskoczeniem, że to jest część życia Kościoła, jakkolwiek by to brzmiało, prawda? Nawet czasami mi się wydawało, że chrześcijanie to jest taka grupa, która łatwiej się obraża niż inni. Ale, no właśnie, sypie nam się ten idealny, obraz kościoła, ale zobaczmy, czy w pierwszym wieku, kościoły w pierwszym wieku były takie idealne. I wiecie, kiedy my czytamy Biblię zaraz po wylaniu Ducha Świętego w dziejach apostolskich, to owszem jest taki moment, kiedy wszyscy są jedni, jednomyślni, są jednego ducha, wszyscy mieszkają razem i tak dalej, i Duch Święty cudownie działa. Ale trwało to kilka lat. Już po tym czasie... Widzimy, to choćby w listach Pawła zaczęło dochodzić do sporów, do rozłamów, zaczęło dochodzić do różnych scysji, których i my doświadczamy dzisiaj, tak? My widzimy, jak Paweł pisze do Koryntan, ile tam problemów było, ile tam sporów pomiędzy wierzącymi. Czytamy w Galacjan, że oni tak się spierali, że Paweł pisze do nich, żebyście się czasem nie zjedli nawzajem. To samo czytamy w Efezjan, to samo w Tesalniczan. W zasadzie w każdym kościele spory, problemy, rozłamy, walki, a mimo wszystko Kościół się rozwija. Tak czy siak. Wiecie, Apostoł, apostoł Paweł wielokrotnie wzywał do jednomyślności, ale my możemy również widzieć pewną rysę w życiu Pawła. W apostolskich 15-39 Czytamy o tym, no Biblia Warszawska to nam ugrzecznia, że doszło, doszło do nieporozumienia między Pawłem i Barnabą. Tam chodziło o to, że, że Barnaba chciał zabrać Marka, a Paweł nie. I wiecie, tu tak grzecznie pisze, że doszło do nieporozumienia, ale to, co Greka oddaje, to już troszeczkę lepiej jest to przetłumaczone w Biblii Tysiąclecia. Doszło do ostrego starcia pomiędzy nimi. Uspółcześniona Biblia Gdańska mówi, doszło między nimi do ostrej kłótni, apostołowie. Biblia gdańska mówi, tłumaczy, wszczął się między nimi wielki gniew. Wiecie, my dokładnie nie widzimy, co to się, tam się między nimi działo, bo Duch Święty spuszcza, wiecie, zasłonę milczenia, ale kto wie, czy oni sobie tam brody nie wyrywali, kto wie, czy oni się tam nie obrzucali wyzwiskami. Można powiedzieć, że pada ten wyidealizowany obraz Pawła, ale widzicie to, jeśli apostołowie, dochodziło między nimi do sporów, to co dopiero zwykli wierzący, tak można powiedzieć, tak zwani zwykli wierzący. I wiecie, w tej sytuacji Paweł i Barnaba rozeszli się. Ja myślę, że to pewnego rodzaju porażka była, ale wiecie, czy możemy powiedzieć, że życie Pawła było nieowocne? Mimo tych sporów, mimo walk, różnych nieporozumień, niesnasek, Kościół, jak również apostolstwo Pawła rosło. Wiecie, my widzimy już w tym samym rozdziale, 15 rozdziale, że nie tylko pomiędzy apostołami, że tak powiem osobiste, jakieś zadrażnienie miało miejsce, ale również między całymi grupami. W Ciech Apostolskim 15 rozdziale czytamy o tym, że, że wszczął się spór o obrzezanie. Jedni twierdzili, że trzeba wszystkich obrzezać, inni nie, że wręcz przeciwnie. W tym Paweł i Barnaba byli akurat razem, prawda? Więc znowu widzimy spór w Kościele, Tak? I to, oczywiście w tym wypadku skończyło się to lepiej, bo, bo strony doszły do pewnego porozumienia we współpracy z Duchem Świętym, ale to, co chcę powiedzieć właśnie, że kłótnie, rozłamy, właśnie i tak dalej są w pewnym sensie normalne w Kościele. One się zdarzały, zdarzają i będą się zdarzać. Czy to jest dobre? Oczywiście, że nie, ale... Wiecie, musimy mieć też tą świadomość, że takie rzeczy będą miały miejsce w Kościele i jakoś trzeba będzie do, co, do tego się odnieść i jakoś zareagować, prawda? Wiecie, ja wierzę, że wizją Kościoła Pana Jezusa i apostołów jest to, że Kościół jest miejscem dla wszystkich, że jest miejscem dla abs absolutnie wszystkich, dla bogatych i biednych, dla e, wiecie, starszych, młodszych, dla ludzi z różnym wykształceniem. Po prostu dlatego wiecie, że nauczyciel łatwiej dotrze do nauczyciela. Młodzież łatwiej dotrze do młodzieży. Starsi łatwiej dot dotrą do starszych, prawda? A jeśli tak, to znaczy, że Kościół ma więcej możliwości. Jeśli jest więcej, w Kościele różnych ludzi. Ale oczywiście, jeśli są różni ludzie w Kościele, to jest oczywiste, że będą różne poglądy, różne zdania i będą tarcia. Więc musimy mieć tego świadomość, dlatego to jest, tak jak mówię, to jest w pewnej sensie normalne, że będziemy się z sobą w jakimś stopniu spierać, że gdzieś się zderzą poglądy, gdzieś się zderzą różne wizje, zderzą się różne, różne sytuacje, prawda? Prawdę mówiąc, ja bym się zdziwił, gdyby ktoś był ze mną zgodny we wszystkim, cokolwiek powiem, cokolwiek uznaję. Wiecie, ja w tym momencie, nie nazwałbym tego jednomyślnością, bardziej bym się od, obawiał, że to jest bezmyślność. To, że ktoś ma inne zdanie niż ja, nie oznacza, że coś jest nie tak. To, że ktoś się ze mną spiera, ma inne zdanie, nie zgadza się z tym, z tym co ja mówię, nie oznacza, że coś jest nie tak. Wiecie, być może właśnie ten spór i, i, i jakby opór drugiej strony pozwala mi spojrzeć jakby krytycznie na to, co ja myślę do tej pory i być może coś zmienić. Więc ma to swój plus i końcem końców w pewnym sensie to, że każdy ma różne spojrzenie sprawia, że Kościół się będzie rozwijał i będzie e, miał szerszy zakres. Tak więc tak jak mówię, spory w Kościele były, są i będą. No więc jeśli tak, to co mamy zrobić z tym Słowem? A proszę was, bracia, abyście wszyscy byli jednomyślni. Czy to w ogóle jest możliwe? Wszyscy jednomyślni? Według mnie nie. Ale wiecie, Słowo Boże czasami ono wytycza nam pewien kierunek, daje nam ideę, której co prawda nigdy nie osiągniemy, ale możemy się do niej zbliżyć. Ktoś kiedyś powiedział, że z ideami jest jak z gwiazdami. Możemy się nimi kierować, ale nigdy do nich nie dotrzemy, prawda? Mędrcy ze wschodu, kiedy szli, kierując się gwiazdą, to jest oczywiste, że oni nigdy nie tej, tej, tej gwiazdy, do tej gwiazdy nie dojdą, ale kierunek, który obrali, doprowadził ich do Jezusa, prawda? Rozumiemy tą ideę idei? Podam inny przykład. Biblia mówi, świętymi bądźcie jak ja jestem święty." Niektórzy próbują tłumaczyć świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, ale oryginał mówi wyraźnie, świętymi bądźcie dokładnie tak, jak ja jestem święty. No i mamy zagwóstkę. Kto z nas będzie kiedykolwiek święty jak Bóg? Jeśli, no, nie, nie sądzę. Wiecie, przedstawię wam to matematycznie. Jeśli świętość Boga jest nies, to jest nieskończoność i powiedz, to powiedzmy, ty kiedy jesteś nie nawrócony, twoja świętość jest równa dziesięć. Nawracasz się, twoja świętość jest równa 100, ale to dalej jest dużo mniej niż nieskończoność, prawda? Zrastasz troszeczkę, jesteś w kościele, jesteś wierzący 20 lat. Twoja świętość jest równa tysiąc, ale to jest dalej dużo mniej niż nieskończoność. Kończysz swój żywot, idziesz do nieba. Twoja świętość, ponieważ pozbywasz się ciała, grzesznego ciała, twoja świętość równa jest milion, ale dalej... Dalej to jest mniej niż nieskończoność, prawda? Więc Bóg będzie, będzie zawsze święty, najświętszy. Nigdy do Jego świętości nie dotrzemy. Więc właśnie no pytanie, jaki jest sens, żeby Biblia... Niektórzy mówią, że Biblia zawsze daje nam, e, jeśli coś mówi, że, do, że jest do zrobienia, to zawsze jest to do zrobienia. Wiecie, nie zawsze jest do zrobienia. Nigdy nie będziesz święty jak Bóg. Nigdy prawdopodobnie nie będziemy doskonale jednomyślni ale Biblia nadaje pewien kierunek, pewien dąży, pewne dążenie, do którego powinniśmy dążyć. No takie masło maślane, ale rozumiecie, o co mi chodzi, prawda? No. Tak więc, mimo że są spory w Kościele, mimo że są różne zdania, różne wizje, różne służby, też służby będą się między sobą tam, prawda? Ta ruka, że będzie gdzieś tam twierdzić, że, że właśnie moja służba jest najważniejsza, ale... Mimo wszystko właśnie Biblia wzywa nas do tego, aby dążyć do jednomyślności. I oczywiście, jak my mamy się w tym wszystkim ustawić? I podstawą do wszystkiego jest dialog. Zawsze, prawda? Kiedy apostołowie mieli spór w Jerozolimie, jeśli chodzi o obrzezanie i, i co z tym zrobić, oni po prostu spotkali się i każdy z nich się wypowiadał. Wiecie, mnie uderza pewnego rodzaju pokora Piotra, pewnego rodzaju pokora apostołów, którzy mieli rzeczywiste objawienie od Boga, a mimo wszystko po prostu starali się przekonywać i jakby tłumaczyć z tego, w co wierzą. Przed tymi, którzy wierzyli w obrzezanie. I wiecie, dla mnie to jest obraz właściwej postawy w Kościele. Możesz mieć inne zdanie, ale py pytanie, czy będziesz o to walczył, czy będziesz próbował przekonywać. Bo to jest różnica. Wiesz, jeśli będziesz walczył o to, żeby twoje zdanie było na wierzchu, to druga strona będzie czuła się po prostu atakowana i nawet, często nawet nie wysłucha, co ty masz do powiedzenia, no bo wiesz, jak ty mnie atakujesz, to ja się będę bronił. Nawet się dobrze nie zastanowię, co ty masz do powiedzenia. Ale jeśli będziesz przekonywał, wtedy zacznę cię słuchać. Jeśli będę widział, że ty w tym, co do mnie mówisz, masz do mnie szacunek, Będę miał otwarte ucho na to, co mówisz. Tyczy się to każdego człowieka. To jest naturalne w człowieku, prawda? Więc to jest pierwsza, pierwsza myśl, jeśli chodzi o postawę, jaką powinniśmy zająć, kiedy ktoś ma inne zdanie niż ja. Ale wiecie, tak jak mówię, zdarzą się, zdarzą się pewne różne starcia, zdarzy się ktoś, że coś, że ktoś się zachowa względem ciebie niewłaściwie, Ktoś może cię obrazi, ktoś może powie coś takiego, że wiesz, że ciebie aż tam roznosi i masz zrobić chęć najgorszą rzecz, za to, ale Biblia tego zakazuje, więc nie możesz. I wiecie, to nas przywodzi do tej konkluzji, że zawsze będziemy musieli umieć przebaczyć w sobie nawzajem w kościele. Zawsze. To się nie zmieni. Wiecie, może być taki okres idylni, jak był w, w dziejach apostolskich zaraz po wstąpieniu Ducha Świętego, a on będzie trwał jakiś czas. Zresztą, wiecie, jak nowi ludzie będą dochodzić do Kościoła, to nawet jeśli wszystko jest poukładane w Kościele, oni będą wnosić zamieszanie. I to będzie dobre. I to będzie właściwe. Tak więc, wiecie, w pewnym sensie jesteśmy skazani na konflikty. W pewnym sensie jesteśmy skazani na to, że będziemy musieli się wyćwiczyć w przebaczaniu sobie nawzajem i tym, co przyjdą może z zewnątrz. I teraz właśnie troszeczkę o, o przebaczaniu. I chciałbym mówić to w takim kontekście, wiecie, bo każdy człowiek łatwiej się przekonuje, jeśli widzi, a co ja z tego będę miał. Każdy człowiek kieruje się w pewnym sensie zyskiem w swoim życiu, czy wierzący, czy niewierzący. Różnica jest taka, że niewierzący się czasem przyzna, że kieruje się zyskiem, a wierzący powie, nie, nie, nie, nie, on się nie kieruje w ogóle zyskiem, ale tak, tak, tak, wszystko dla Pana, ale wiecie, Bóg, sam Bóg wbudował w nas ten mechanizm, że będę się kierował zyskiem. I oczywiście to nie jest złe, jeśli zrobisz z tego właściwy użytek. Tak więc zobaczmy sobie teraz troszeczkę o przebaczeniu. Wiecie, w ogóle my mamy w Bibliach troszeczkę zauf, zamieszanie w tym, ale Greka przywołuje jakby dwa rodzaje grzechów i, ono, i greka je rozróżnia. Pierwszy grzech to jest grzech przeciwko Bogu. Drugi grzech to jest grzech przeciwko człowiekowi, drugiemu człowiekowi. Czasami jest to tłumaczone w Biblii, ten grzech przeciwko człowiekowi jako przewinienie, czasem jako upadek. Nie wiem dlaczego do końca. Na przykład w modlitwie pańskiej, kiedy jest mowa i odpuść nam nasze winy, jak my odpuszczamy naszym winowajcom, tam jest i odpuść nam nasze przewinienia. Właśnie ten fragment mówi tylko o, o winie względem drugiego człowieka, nie względem Boga. Biblia to rozróżnia. W Marku 11, 25-26, kiedy czytamy... 11, 25, 26. A gdy stoicie i zanosicie modlitwy, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komu, albo i ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wam wasze przewinienia. Właśnie to słowo przewinienia to jest ten szczególny jakby grzech przeciwko człowiekowi, nie grzech ogólnie. Więc my widzimy, że Biblia to rozróżnia. I, i kiedy czytamy na przykład Mateusza 18, rozdział 15, 17, ten znany fragment, prawda, jeśli widzisz, że brat zgrzeszy, Idź i napomnij go. Wiecie, to, to nie chodzi tutaj o to, że jak, jeśli widzisz na przykład grzech, że ktoś tam pali papierosy, prawda? Idź go napomnij. Nie. Tu chodzi o to, jeśli ktoś zgrzeszy przeciwko tobie osobiście. Cały kontekst. Jeśli przeczytasz sobie od 15 do 35 wersetu, to jest tu mowa o przebaczeniu, o grzechu przeciwko drugiemu człowiekowi. Wiecie, mnie zaskakuje, jakby zdumiewa to, że ja mam wrażenie, że Bóg się bardziej jakby przejmuje grzechem przeciwko drugiemu człowiekowi niż grzechem przeciwko sobie samemu. Dla mnie, wiecie, to jest niesamowite, że jakby Bóg więcej mówi na temat grzechu przeciwko komuś niż o grzechu przeciwko sobie. Tak więc... Kontekst, który tutaj jest, to jest po prostu taki, żeby jeśli miałeś jakiś konflikt z kimś, żebyś po prostu przyszedł do niego i się z nim pojednał, a jeśli nie da rady się pojednać, to zawołaj drugiego czy trzeciego i niech on będzie mediatorem między wami. A jeśli nie, jeśli, jeśli dalej będzie konflikt, no to niestety musimy się, musimy się rozstać, ale... Jest tutaj pewna obietnica. Wiecie, nieprzypadkowo od 19 do 20 wersetu pisze, nadto powiadam Wam, że jeśli by dwaj z Was na Ziemi nie uzgodnili swe prośby, a jakąkolwiek rzecz otrzymują od Ojca mojego, który jest w niebie, wiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. Wiecie, jeśli usuwamy nieprzebaczenie pomiędzy sobą, nasze modlitwy zaczynają być wysłuchiwane. Najczęstszym powodem, dla których modlitwy nie są wysłuchiwane, jest konflikt z bratem czy siostrą, czy kimkolwiek innym. Jeśli to usuniesz, przychodzi odpowiedź. Zachęcające do tego, żeby mieć dobre relacje z innymi? Myślę, że tak. W Jakuba 5,16 jest napisane Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Wiecie, tu, tutaj nie ma mowy o konfesjonale, jeśli chodzi o wyznawanie grzechy jedni drugim. Znowu tu jest użyte to słowo. Wyznawajcie wtedy przewinienia jeden przeciwko drugiemu, czyli co, masz z kimś konflikt, idziesz, o tym mówi to słowo, masz z kimś konflikt, idziesz do niego, godzisz się z nim, modlicie się i przychodzi uzdrowienie. I albo jest to uzdrowienie relacji, albo jest to uzdrowienie zranień, albo jest to fizyczne uzdrowienie, ponieważ cały ten kontekst mówi również o fizycznym uzdrowieniu. Jedną z przyczyn, dla których ludzie nie są uzdrawiani, nie przyjmują uzdrowienia, jest nieprzebaczenie względem drugiego człowieka. Nieprzebaczenie hamuje uzdrowienie. Również to fizyczne. Słyszałem wiele świadectw, że kiedy ktoś odpuszczał komuś, przebaczał komuś, dokonywało się uzdrowienie, które nie mogło się dokonać latami. Zachęcające? Więc nieprzebaczenie jest jedną z przyczyn, dla których nie doświadczysz uzdrowienia. Dlatego warto zająć się swoim sercem w tym temacie. Pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział, 17:22 22 tam jest ten słynny fragment o Wieczerzy Pańskiej. I tam znowu, wiecie, tam była taka sytuacja, że był pewien chaos w relacjach. Ludzie gardzili jedni drugimi. Jedni przychodzili wcześniej, żeby spożywać osobno, wieczerzę pańską, bo nie będą się zadawać z jakimś plepsem. Wiecie, to był brak szacunku dla ciała pańskiego. Jak czytaliśmy również wcześniej w Koryncie, było wiele sporów. I Paweł, wiecie, podsumowuje to, że dlatego też wielu z was choruje, a niemało zasnęło. Wiecie, to jest, to jest zdumiewające. Tu nie chodzi o każdy grzech, tu chodzi o grzech, w ciele Chrystusa, czyli pomiędzy wierzącymi. Spory, nieprzebaczenie, to jest to, co sprawia, że wieczerza pańska dla niektórych jest zgubą, a nie grzech przeciwko Bogu, nie grzech przeciwko samemu Bogu. Słowo, które mówi o tym, żeby osądzać siebie w tym fragmencie, to jest po prostu spojrzeć swoje serce, czy ja mam coś przeciwko komuś. Jest tu użyte, wiecie, słowo katafroneo, jeśli dobrze pamiętam, i ono oznacza po prostu mieć złą opinię o kimś. Więc zobacz w swoim sercu, czy ty masz złą opinię o kimś w Kościele? Jeśli tak, to zmienią. Jeśli tak, to wyjaśni. Wiele konfliktów w Kościele, zauważyłem, wynika po prostu z niedomówień. Z tego, że ja się domyślam, że ten ktoś coś, coś o mnie tam chyba źle myśli. A później wiecie, jak się rozmawia z tym kimś, to się okazuje, że to pęka jak bańka mydlana że w ogóle nawet myśli takiej nie było. Tak więc warto jest, warto jest po prostu, jeśli masz z kimś konflikt, po prostu z nim jak najszybciej ten konflikt rozwiązać. Wiecie, i my czasami mówimy, jeśli ktoś ma coś przeciwko, kom, przeciwko mnie, to to jest jego problem. Wiecie, a Biblia tak nie do końca to stawia. W Mateusza 5, 23, 24 Biblia mówi, jeśli widzisz, że twój brat ma coś przeciwko tobie, idź załatw to. oczywiście tu nie chodzi o jakieś obsesyjne, wiecie, że jak ktoś na mnie nie spojrzał, to znaczy, że, że coś ma do mnie, ale wiesz, jak po, wydaje ci się, podejrzewasz, że ktoś może coś mieć przeciwko komu, przeciwko tobie, ty nie wiesz, o co chodzi, po prostu możesz pytać, podejść i spytać się, upewnić się, czy, czy coś masz przeciwko mnie, jeśli ta osoba powie, że nie, nie, wszystko jest okej, okay, no to, to, to, to po prostu przyjmujesz to jako za dobrą monetę i tyle. Ale warto to zawsze sprawdzić. Tak, aby były właściwe relacje w Kościele i aby moc Boża mogła płynąć. Aby błogosławieństwo mogło płynąć. Wiecie, jest taki niezwykły fragment. Jezus po zmartwychwstaniu powiedział do apostołów komukolwiek grzechy odpuścicie, będą mu odpuszczone, komu zatrzymacie, będą zatrzymane. Niezwykły fragment. Co za autorytet. Wiecie, ale tu znowu chodzi o, o te przewinienia względem Ciebie. Tylko o tą sytuację. Wiecie, ja kiedyś, ja kiedyś myślałem, że to jest takie emocjonalne albo co najwyżej jest to taki fajny wyraz Bożej miłości, miłości Jezusa, kiedy Jezus na krzyżu zawołał Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Tak samo jak czytamy, kiedy Szczepan był kamienowany, kiedy umierał, pamiętamy? Kiedy był kamienowany, wołał, ojcze, nie policz tego, bo nie wiedzą, co czynią. Ja myślałem, wiecie, że to takie efekt, troszeczkę efekciarskie, może wyraz miłości, ale wiecie, kiedy sobie pomyślałem, że to jest niezwykłe, kiedy ci żołnierze, którzy krzyżowali Jezusa, będą na Sądzie Wiecznym, Bóg nie wspomni nawet o tym, że krzyżowali Jezusa. Dlaczego? Bo Bóg wysłuchał Jezusa w tym, że nie policzy tego grzechu rzymskim żołnierzom. Wiecie, to naprawdę jest pewien autorytet, który Bóg nam dał. Ty możesz sprawić, że Bóg odpuści czyjś grzech w stosunku do ciebie. I wiecie, ja też wierzę, że kiedy ty bo wiemy, że to czasami bywa trudne, prawda? Ktoś coś nam zrobił złego i my mamy teraz mu odpuścić, tak? To kosztuje czasami. Wiemy, że to jest decyzja przebaczenia, a uzdrowienie może trwać latami. Ale wiecie, ja wierzę, że kiedy odpuszczasz ten sposób, drugiej osobie otwiera się błogosławieństwo nad tobą. Dlatego to jest w twoim interesie. To jest w moim interesie, żeby odpuszczać sobie nawzajem. Wiecie, kiedy my Kościół nauczy się odpuszczać sobie nawzajem przewinienia, to ten ideał jednomyślności zacznie, zacznie po prostu, zaczniemy się do niego troszeczkę bardziej zbliżać. Wiecie, a kiedy cały Kościół będzie jednomyślny, nie w 100%, nigdy tak nie będzie. W niebie może, no. Przecież nie wiem, czy tam grupy chrześcijan nie będą się przed tronem gdzieś tam kłócić o coś. Jak tak patrzę sobie czasami ale na pewno się zbliżymy do tego ideału. A wiecie, kiedy kiedy zaczniemy po prostu właśnie prowadzić z sobą dialog, przebaczać sobie nawzajem, słuchać to, co, co drugi ma do powiedzenia, to wtedy Boże Błogosławieństwo będzie wspływało w większy sposób niż do tej pory. To jest klucz. Wiecie, my czasami myślimy, że jak będziemy się tygodniami modlić, pościć, nie wiadomo co tam robić, to się niebo otworzy i wyleje się wszystko. A Bóg czeka, aż odpuścisz bratu. I to jest klucz. Dlatego zachęcam wszystkich, również siebie do tego, żebyśmy nie traktowali sobie lekko Kościoła, nie traktowali sobie lekko siebie nawzajem, nie traktowali sobie lekko konfliktów między nami, bo to jest w interesie każdego z nas i Twoim i moim. Amen.